Macie kurwa dwubiegunowość!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 Ja atakował, tylko chciałem być owocem Co zaowocował? Krzyczę, proszę, dla mnie to wszystko nowość A dopiero teraz wyczuli w biegu nowość Więc przeliczcie mnie na grosze, potem wystawcie recenzję. Pytasz fanatyków, chyba kurwa chłopców Z kółka informatyków, wers poprawny literacko Dziady to stare pierdziele, z tym kojarzy mi się kurwo Uliczne wykształcenie, czasowniki przeszkadzają Coś można było poprawić, jebany egoisto Do innych też muszę trafić, Oczytanych humanisto Mam własne argumenty, brak mi słów wysynu. Weź spróbuj być wylewny, prędzej uwierzycie Kreowanym altruistom, w twoich oczach jestem karłem W lirycznym kulturystą, tam gdzie hałas wieczny, tam wieczny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 będzie miły tu będzie atakował Tylko chciałem być owocem Co zaowocował? Krzyczę, proszę! Dla mnie to wszystko nowość A dopiero teraz biegu nowość, Więc przeliczcie mnie na grosze, potem wystawcie recenzję. Kiedyś nie miałem wpływu na to, kim teraz jestem Kiedyś kochałem złodzieja, daleko przed rapem Kiedyś miałem przyjaciela i go nazywałem bratem Kiedyś miałem brata, okazał się piłatem Drugi w więzieniu mi usił piłkę ze skórzanych łatek Nigdy o nic nie prosiłem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 żeby wyrwać na półmetku jeszcze wtedy, kurwa, rapu nie słuchali A ja pierwszy rok technikum bujam klasistami Zapytaj na zwm wschodzie i za odczu. Jeździłem do cioci, bo miała fannę w Wierzowcu. Zapytaj pod Kasztelanem i pod Opolaninem Zapytaj na budowlanych i na pętli na Malinie Zapytaj na gro, kto spierdalał przed psami Co tydzień na giełdzie handlowałem komiksami Zapytaj na Maja Katowickie i Drzymały I tam gdzie wszystkie gwiazdy są biznesu u nas trwały Co wspólnego z rapem macie oprócz klawiatury kurwy tego z rapem macie oprócz klawiatury i kurwy? Kiedy świat się go wypierał Jak się nie lubimy To chuj wam to. Jestem